Cześć, witajcie, dobry wieczór. Czy mnie słychać? Jeszcze raz się upewnię. Super. Ech, chciałem wam na początku podziękować za zaproszenie i za zaufanie, którym mnie tu obdarzyliście, bo dla mnie to zawsze jest e, bardzo ważne, żeby wyrazić jakby to wdzięczność dla wspólnoty, bo e, już jestem trochę w tej naszej wspólnocie. No, już od 10 lat. A dlatego o tym mówię, bo mimo różnych prób wcześniejszych zaprzestania picia nigdy mi się to nie udało. A jak przyszedłem na swój pierwszy meeting, zobaczyłem ludzi, którzy mówią o tym, że są trzeźwi, że udało im się wyzdrowić z alkoholizmu, jakby też tego gdzieś tam zapragnąłem. Chociaż jeszcze może z takim małym niedowierzaniem, może gdzieś tam gdzieś miałem jakieś wątpliwości, a, ale gdzieś w sercu, w sercu i, i, i w umyśle czułem to, że, że jest to jednak myślą. Zobaczyłem zupełnie innych ludzi niż spotykałem wcześniej: ludzi uśmiechniętych, ludzi, którzy tak z wielkością, łatwością mówili o swoim życiu, o tym, co przeszli, jak to u nich wyglądało po prostu tego zapragnąłem. Kurczę, no, widziałem u nich coś, czego sam nie posiadałem. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, jak to, jak to się nazywa dziś wiem, że e, mieli pogodę ducha i to jakby mnie przekonało do tego, żeby wracać na, na meetingi, wracać na wspólnotę, słuchać doświadczeń innych ludzi. Tak e, Dostałem to zaproszenie na tę spikierkę i zobaczyłem, że tematem, tematem spikierki ma być krok piąty, więc tak sobie pomyślałem, że żeby mówić cokolwiek o kroku piątym musiałbym się cofnąć do, do samego początku i zacząć od kroku pierwszego. Dla mnie to był taki krok przełomowy pewnie jak na większości ludzi, ale dlaczego o tym mówię, bo będąc już we wspólnocie, przychodząc już na mnie pieniądze, słuchając doświadczeń innych ludzi, jeszcze nie było we mnie tej zgody i tej akceptacji na to, kim jestem. Z jednej strony moje serce mówiło, że no tak, Przemek, to jest miejsce dla Ciebie, to są ludzie, z których powinieneś być, a moja chora głowa jeszcze mówiła, ale przecież jeszcze, nie sięgnąłeś tego dna, nie, nie byłeś w takich sytuacjach jak ci ludzie, którzy o tym mówią. I tak na, na, na swój własny sposób próbowałem gdzieś to ogarnąć i mi się to w ogóle nie udawało. Nie? Gdzieś jeszcze pełen bólu, pełen cierpienia, pełen goryczy, taki pretensjonalność też we mnie występowała i tak dotrwałem do, do pierwszego roku swojej trzeźwości była nawet jakaś tam rocznica, byli jacyś, jacyś ludzie, był torcik i gdzieś tam wszyscy mnie próbowali pocieszać, klepiać mówić, że super, że, że dałeś radę, a ja się z tego nie potrafiłem cieszyć, nie potrafiłem się cieszyć z tej trzeźwości, nie potrafiłem cieszyć się z tego, że jestem trzeźwy i nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, nie? że mimo tego, że, że nie piję nadal jestem jakiś kurde, no Taki skory do gniewu, taki ja, ja siebie nazywałem cierpiącym alkoholikiem, i myślę, że sięgnąłem tego swojego trzeźwego dnia, nie? No ale dzięki sile wyższej, dzięki Bogu, gdzieś tam też za, yy, zadziałała ta magia yy, i ten duch wspólnoty. I przecież słyszałem na meetingach o krokach, o programie. I o tym, że powinienem to zrobić, ale bałem się. Bałem się tego, że nie dam rady, bałem się tego, że znów jakby no zawalę, nie? Bałem się też prosić drugiego człowieka o pomoc, ale z drugiej strony no, to poczucie takiej beznadziejności, nie? I przyszedł ten moment, że poprosiłem drugiego alkoholika, o pomoc, o to, żeby został moim sponsorem, żeby przeprowadził mnie przez ten program, żeby nauczył mnie żyć inaczej. Się zgodził, zaczęliśmy naszą, naszą pracę, nasze spotkania i dla mnie, dla mnie to okazało się strzałem w dziesiątkę, bo już od samego początku, gdy, gdy wzięliśmy go do, do ręki, czy na warsztat Wielką Księgę i przy pomocy jego i e, jego doświadczenia pokazał mi, kim naprawdę jestem. I to, co nie mogłem odnaleźć sam, to w Wielkiej Księdze e, było jasno napisane, jakim typem alkoholika jestem e, i do mnie dotarło i przekonało mnie ten, e, ten typ alkoholika, dr Jackie Hyde, jak ja to czytałem. Ten fragment mówię tak, to jest to, to, to jestem ja, to jest o mnie, nie? I jakby już na tym etapie zrozumiałem, że dla mnie nie ma innej drogi jakimś programem, jakimś rozwojem duchowym. I jakby poczułem to, nie? Poczułem to na samym początku przy, przy kroku pierwszym, nie? tak jak mi to sponsor wyjaśnił, tak? że, że jeżeli ja nie mogę, no to muszę znaleźć jakąś siłę. Siłę, która jest na zewnątrz. Która może przywrócić mi ten zdrowy rozsądek. I... Dla mnie też już o, o, o tyle to było łatwiej, że e, będąc we wspólnocie, słuchając doświadczeń innych ludzi, e, miałem tę świadomość, że już od samego początku to siłę gdzieś czerpałem od, o, od innych. Nie? na grupie, czy na innych grupach, po prostu czerpałem tę siłę z doświadczeń innych ludzi i to pozwalało mi utrzymać e, trzeźwość. E, tylko nie rozumiałem jednej rzeczy, nie? E, Dlaczego krok drugi mówi o tym, że e, uwierzyliśmy, że siła większa może przywrócić nam zdrowy rozsądek, a w wielkiej księdze e, zamiennie jest stosowana siła wyższa. Nie? I to też mądrość mojego sponsora który mi wytłumaczył, że um, wielu ludzi i ty też możesz na początku przyjąć jako siłę większą um, no, na przykład grupę czy wspólnotę, nie musi być od razu to jakaś siła nadprzyrodzona um, i to mi pasowało, nie? ale mówił, że program też jasno jakby sugeruje i mówi o tym, że tym kimś, kto po, przywraca do zdrowia, to to jest Bóg, nie? I w kroku trzecim musisz się e, powierzyć Bogu, tak jak Go rozumiesz, jak Go pojmujesz. Ja tak troszkę mówię, bo ten program robiłem już dość dawno temu i jeszcze te kroki były w innej formie napisane. E, ale to też już miałem, tak? No jeżeli... E, Siła wyższa działa przez siłę większa, czyli Bóg działa przez drugiego człowieka, to też mi było jakby e prościej zrozumieć, tak, bo na własnym przykładach, na własnym życiu zobaczyłem, że dużo, dużo wcześniej byli ludzie, którzy próbowali mi pomóc. Oczywiście tak jak umieli, tak jak potrafili. E tylko ja jeszcze nie byłem gotowy na to, to poem moc przyjąć. A druga rzecz, no nie honor dla mnie faceta było prosić o pomoc, nie? I to też jakby zrozumiałem, tak? Drugi krok, trzeci krok już mi było łatwiej postawić, powierzyć swoją wolę i swoje życie, opiece Boga, tak jak tego rozumiem. Chociaż ten obraz Boga, który gdzieś tam miałem, też jakby nie pasował mi na samym początku, ale tu znowu mądrość mojego sponsora, który mówi, przyjmij własną koncepcję Boga, nie? tak jak Ty go rozumiesz, tak jak Ty go pojmujesz. Nie? I tak sobie pomyślałem, kurczę, skoro teoria Darwina głosi, że człowiek pochodzi od małpy i w wyniku ewolucji stał się człowiekiem, a ludzie wierzący mówią, że człowiek został stworzony na wzór i podobieństwo Boga, więc sobie pomyślałem, to może ja w to drugą stronę, nie? Małpę już robiłem siebie przez tyle lat, więc e, więc zacząć być, zacząć, trzeba być e, dzieckiem Bożym, tak o sobie pomyślałem, tak do dziś uważam, e, nie zmieniło się. E, kolejna taka ważna dla mnie była rzecz, że nigdy nie zostałem skreślony, nigdy nie zostałem odrzucony, nigdy Bóg o mnie nie zapomniał, to tylko były moje wyobrażenia i moje twory, a było mi do tego potrzebne to, żeby właśnie no, kierować w swoim życiu się samowolą, nie? I Tu też ten krok pokazał mi, że ja muszę wyzbyć się tej samowoli, wyzbyć się egoizmu, wyzbyć się samolubstwa i podporządkować się pewnym regułom, pewnym zasadom, pewnym wartościom. No i jakby kolejny etap tej, tej naszej pracy był krok czwarty. Powiem szczerze, że... Mm, Obawiałem się tego kroku, bo gdzieś tam osłuchany z, z, z, z tych opowieści meetingowych, że krok czwarty jest bardzo trudny, że wielu ludzi na nim polega, że wielu ludzi nie daje rany. A ja właśnie nie, ja byłem ciekawy, jak, jaki ja jestem. Nie? Co we mnie jest takiego popsutego, jaka jest właśnie ta istota moich błędów, które mam wyznać w kroku piątym, że chciałem to zrobić. Nie? Powiem, że na początku. Jak zaczęliśmy, zaczęliśmy, sponsor mi zasugerował, tak, wypis swoje urazy, wypis swoje lęki, krzywdy, które zrobiłeś, nie? I ja myślałem, że to ludzie mnie krzywdzili przez większość mojego życia, nie? że kurczę, ja to byłem taki no, w porządku, nie? Tylko krok czwarty pokazał zupełnie co, coś innego, nie? że to ja byłem prowokatorem, że to ja często e, prowokowałem do, do, do tego, żeby ludzie no, odpłacali mi pięknym zagadownie, jak to się mówi. E, I ważną rzeczą było dla mnie to w kroku czwartym, że ja mogłem to sobie gdzieś tam posegregować, nie, e, poukładać, zobaczyć. E. I kolejna taka ważna rzecz to to: to już na, na sam koniec mój sponsor mówi, A teraz wypisz swoje zalety. Nie? No i ja sobie myślę: Boże, kochany, no tutaj e, zobaczyłem siebie takim, jaki naprawdę jestem. No, ta prawda miała mi wyzwolić ale zanim mnie ta prawda wyzwoliła, mnie prawda zabolała. A teraz mam wypisać swoje zalety i powiem wam, że byłoby bardzo ciężko, nie, ale gdzieś tam sobie myślałem, no kurczę, no pewne rzeczy potrafię, pewne rzeczy umiem, pewne rzeczy też w, w swoim życiu zrobiłem, tak, bo to nie było tak, że zawsze byłem tylko i wyłącznie zły. I to jakby ten krok czwarty i Przejście do, do, do tego, czy postawienia tego kroku piątego, to chyba się najbardziej ubawiam tego kroku nie? Bo wyznać Bogu sobie i drugiemu człowiekowi istotę swoich błędów. Jakoś tak myślałem sobie, że Bóg, ja i drugi człowiek to ja może sobie tak strzelę, takiego hatrika, nie? Panhatrikę to mam na myśli, że załatwię to wszystko przy konfesjonale, czyli yy, spowiedź, ksiądz, no i Bóg i będzie po wszystkim. Nie? To, to, mądrość mojego sponsora mówię, nie przejęcie, bo to nie na tym polega. To nie o to chodzi. Masz wyznać istotę swoich błędów. Nie? I Istota błędów, bo to też ważne, e, czym jest dla mnie istota błędów. nie? to nic innego jak powód mojego postępowania, czy przyczyna mojego postępowania, czyli e, dlaczego tak robiłem, a nie inaczej. Jakie ja miałem powody ku temu, żeby tak postępować. On mówił, to nie jest wyznanie swoich grzeków, ile razy to zrobiłeś, tylko dlaczego to robiłeś. Nie? E, wyznać e, e, to coś dla mnie więcej w tym kroku, niż opowiedzieć e, czy powiedzieć, bo sponsor mówi, tu nie ma... Mówi, przecież zobacz, tu nie my w tym kroku, wyspowiadaliśmy się, nie? tylko wyznaliśmy. Nie? Wyznać dla mnie to komuś, komu ufam, komuś, z kim już mam jakoś dobrą relację. I taka osoba był właśnie dla mnie sponsor. I dla mnie nie, nie, niesamowite było to, że że podczas tego, zanim zaczęliśmy, podczas naszego spotkania on jakby mi uświadomił, powiedział mi bardzo ważna rzecz na samym początku, powiedział coś takiego, że ja, ja tutaj jestem tylko narzędziem. Nie? Wszystko to, co dzisiaj powiesz mi, zostaje między nami. I to jakby mi pokazało, że kurczę, no coś, co się najbardziej bałem, czyli oceny drugiego człowieka, krytyki drugiego człowieka, odzucenia drugiego człowieka, jakby nie, nie, nie, nie ma tu na to miejsca. Nie? E, powiem wam, że e, jak słuchałem doświadczeń innych ludzi z, e, związanych z krokiem piątym i oni mówili, że e, poczuli ulgę, czy, czy jakby zrzucili ten, ten ciężar, ten balas, który nieśli przez większość swojego życia, to umie. ja poczułem ulgę, ale z, z tego powodu, że, że dałem radę, tak? że przełamałem ten lęk, że przełamałem ten opór, że niczego nie próbowałem ukryć, że byłem uczciwy, że byłem szczery, że po raz pierwszy mogłem, no może nie po raz pierwszy, ale upowiedzieć, wyznać wszystkie swoje gdzieś tam sekrety, wszystkie twoje tajemnice, o których no, nikt nie wiedział, tak? a tu, a tu dałem radę i to, to był dla mnie taki przełom. Drugą taką ważną rzeczą po kroku piątym było dla mnie to, że ja przez większość czasu, będąc na meetingach ja Prawie w ogóle nie zabierałem głosu. Nie? nie zabierałem głosu z tego powodu, że był we mnie ten lęk, przed oceną, przed krytyką, przed odrzuceniem. A po roku piątym dostałem to siłę i dostałem to łaskę, że zacząłem się wypowiadać. Nie? I to dla mnie też było takie no, zaskakujące, nie? bo ja często i do dziś mówię troszkę żartobliwie, że z natury jestem człowiekiem małomównym, a teraz dopowiadam jeszcze, że jak jestem w dobrym towarzystwie, czy w swoim towarzystwie, to mogę mówić, mogę rozmawiać, mogę, mogę dzielić się swoim doświadczeniem i dla mnie to też był taki ogromny przełom. W ogóle krok piąty, może troszkę humorystycznie, może, może zabawnie, ale porównuję go do reklamy pewnego produktu do Denona. Może pamiętacie, to już dość dawno było, ona brzmiała mniej więcej tak, że oddaje tobie, co kryje w sobie. I to, to, to, to właśnie w konfrontacji, czy wsiadąc z drugim człowiekiem było też takie istotne, nie? bo Mój sponsor nie powiedział, że jesteś potworem albo stary, no ty już się do niczego nie nadajesz, nie? jest przeciwnie, nie? Powiedział, że mamy dobra robota, nie? Teraz wiemy, co, co, co masz w sobie poprawiać, co masz zmieniać, w którym kierunku iść, nie? Jakby te, te pięć pierwszych kroków przygotowało mnie, czy pokazało mi, na ile jestem gotowy, żeby był uwolniony od tych wszystkich moich wad charakteru. I e, ta gotowość, jakby. No, no, nie, nie chcę tu użyć słowa, że przyszła czy, czy automatycznie, tak, ale ona na ten, na ten czas była. E, I to było dla mnie też takie istotne, że wiedziałem już, w którym kierunku powinienem iść. Nie? Czyli kim jestem i jaki jestem. Nie? No i dokąd mam zmierzać. Nie? No dobrze, wiem, że czas meetingu mam ograniczony, więc może podziękuję. Dzięki bardzo.